49 tygodnia 2014 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Obok mnie jest Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. A tu też się nagrywa? Bo na YouTube się nagrywa, a tu? Tak, tutaj też właśnie się nagrywa. Także już wszystko powłączaliśmy, co, co, co, co trzeba. Szymon Grabarczuk z Lublina za chwilę się odezwie, bo w tej chwili muzyka go przykrywa skutecznie. My musimy coś z tym zrobić, żeby to było też jakoś oddzielnie. Ale to, to jeszcze, jeszcze troszkę, dajcie nam czasu. Yy, dzisiaj nie, niewiele tematów mamy do omówienia, no ale trochę jest. No to, ściszymy muzykę, żebyśmy mogli usłyszeć Szymona. Cześć Szymon. Aha, czeka, nie, bo to tak trzeba zrobić inaczej. Tu trzeba wyłączyć. O, teraz Szymon, halo. O. Teraz, raz, raz, no, teraz jestem? Teraz tak cię jest. słyszę, tak. Teraz cię słyszymy. Yy, więc tak, mamy w programie yy, kilka tematów. Yy, pierwszy to taki, że wystawa pokonkursowa trwa w Młodzieżowym Domu Kultury w Warszawie do 31 grudnia, Łazienkowska 7, to już skończyłem temat. <głosy> Dużo zdjęć jest yy, 15 plus, 14, plus 13, 28. 28 zdjęć jest wystawionych z tegorocznego konkursu nagrodzonych i z poprzednich lat niektóre wybrane. Projekt kolendy Polskiej, druga jego edycja, zachęta do Wikipedii, to zapowiedź wydarzenia na 17 stycznia. Wiki źródła mają prawie 150 tysięcy tekstów źródłowych. Who writes Wikipedia Health and Medical Pages and Why? Taki angielski artykuł, o którym będziemy mówić na temat e, artykułów e, medycznych w, ang w anglojęzycznej Wikipedii. No i pewnie parę tematów, które przyjdą nam po drodze do głowy e, jako dygresję, ale posłuchamy też kolend, Mam nadzieję, dzisiaj się uda. <śmiech> 6 grudnia, więc dobra okazja, żeby już rozpocząć ten sezon świąteczny. No więc cóż, zaczniemy od... E, czy o wystawie coś jeszcze można powiedzieć? Wystawa cieszy się dużym powodzeniem tutaj w MDK. Ktoś tu przychodzi, bo jak wchodziłem, to były drzwi zamknięte, więc nie wiem, czy ktoś się zorientował, że tam można wejść. No no widzisz, a jak ja wchodziłem, to tłum ludzi stał przed, przed wejściem. Dzisiaj są zajęcia wideo, wideo fotograficzne i y, przyszło dużo młodzieży, która również będzie oglądać te zdjęcia. Każda, właściwie wszyscy, którzy przychodzą tutaj na zajęcia, to zaglądają do tej, na tą wystawę, bo ona jest w takim miejscu, że, że każdy chętnie patrzy. Nawet panie, które tutaj pilnują porządku, powiedziały, że bardzo ładne zdjęcia, <śmiech> że cieszy się dużym zainteresowaniem, stąd wiem właśnie. Um, no i, a dzisiaj właśnie zajęcia fotograficzne będą odbywać się w tej sali galerii, także... Będą mieli dobre otoczenie chyba. Tak, będą mieli dobry wzór do naśladowania. Niewątpliwie. Chociaż oh. taka, o, właśnie pierwsza dygresja na ten temat. Ostatnio prowadziłem zajęcia dla studentów Akademii Sztuk Pięknych, wzornictwo na myśliwieckiej 8, tutaj niedaleko. Te zwiki. Y, no, nie niekoniecznie zwiki. Właśnie tak się zastanawiałem, co im, o czym im powiedzieć. No i byłem zaskoczony, zszokowany tym, że oni kompletnie nie mają zielonego pojęcia o prawach autorskich. A są na czwartym roku. Czwarty rok, okej. Okay. Tak. Zupełnie. E, zwłaszcza, że tydzień temu mieli zajęcia z prawnikiem e, na temat praw autorskich. No mhm. i ja się ich pytam, no słuchajcie, to już pewnie wiecie, że prawa autorskie majątkowe, dzielą się na majątkowe i osobiste. Nie. Ja mówię, jak to? No to pewnie wiecie, to, tamto, siamto, nic, zero. Także u gór, że tak powiem, zupełny. Czwarty rok wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych. No to miałem dużo do opowiadania w każdym razie. Półtorej godziny to było trochę mało, ale, ale chyba no, tak troszkę może oczy im się otworzyły na pewne sprawy. Bardziej jako użytkownicy chcą wykorzystywać te materiały, które są do wykorzystania na razie. Też dobrze, żeby umieli podpisać. Nie, żeby umieli odczytać podpis. O oni właśnie, o to im chodzi. Znaczy, żeby umieli swoje prace podpisywać, to raczej o tym nie myślę. Mam na myśli, żeby umieli podpisać wykorzystaną A, tak. pracę. Mhm. No to, to jeszcze daleko do tego. Na razie, na, razie, na razie pierwsze mieli spotkanie z Creative Commons na przykład w ogóle. Czwarty rok. Czwarty rok studiów Akademii Sztuk Pięknych. Wzornictwo. Może e, e, dużo... żebym był jakiś zdziwiony. Nie? <laughs> nie? No ja byłbym zdziwiony. Czy studenci są tą grupą społeczną, która celuje w jakiejś tam, e, nie wiem, fascynacji świata, e, zainteresowani w pra autorskim? Nie bardzo, nie, sorry. Ja jak, jak zawsze jestem taki trochę lekko cyniczny, no, e, nie wiem, e, że, że obiektywno trochę pesymistyczny, ale wydaje mi się, że Jakbym spytał na przykład moich kolegów, czyli piąty rok prawa, to oni też o prawie autorskim nic nie wiedzą. Więcej, oni nic nie wiedzą o tych yy, sprawach, którym, z których mieli. Yy, egzamin obowiązkowy, więc... Znaczy, wiesz, to, to, że prawnicy nie wiedzą nic na temat prawa autorskiego, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo prawo to jest olbrzymi ocean, że tak powiem. Natomiast, mm. że ludzie, którzy będą tworzyć i ich to prawo dotyczy, że tego nie, nie wiedzą, no to dla mnie jest dziwne, no co najmniej. To tak jakbyś chodził po ulicach w mieście i nie wiedział, że na czerwonym świetle się nie przechodzi na przykład albo że na zielonym można przechodzić albo no po co przechodzić przez jezdnię jak można w ogóle no, no, chodzić nie. po chodnikach no, no tak może oni się poruszają na razie tylko po chodnikach i, i unikają no, to skrzyżowań do czego zebra służy i tyle no po co im to? no tak więc tak tak może być w każdym razie było zainteresowanie szczególnie domeną publiczną jak z tego można korzystać a ile to tam lata ile tam takie rzeczy także myślę że coś im dały te zajęcia w każdym razie, no, myślałem, że, że będę jakieś takie bardziej specjalistyczne rzeczy opowiadał. A tutaj guzik, no, trzeba było od, od zera. No dobrze, ale to a propos wystawy, która w, w WIKI lubi zabytki pokonkursowej w Młodzieżowym Domu Kultury, trwa jeszcze do 31 grudnia, Łazienkowska 7, dobre miejsce łatwo trafić. Tu jest otwarte codziennie. Nie wiem, jak to będzie w okresie świątecznym. Trzeba będzie dopytać jeszcze I szukałem tej strony też na stronach Młodzieżowego Domu Kultury i jakoś nie udało mi się znaleźć. Ale wiem, że materiał był wysłany. Jak będzie, za, ja będzie tam, znajdę tą stronę, to to umieszczę w linku do notatek dzisiejszej audycji, bo wszystkie mm, Tematy, które omawiamy, znajdują się w notatkach, i linki do tych tematów, do, do źródeł, o których mówimy. Drugi temat to projekt Kolendy Polskie i jego druga edycja 2014. Link do Commons jest właśnie tutaj umieszczony. One się znajdują w kategorii Kolendy Polskie, po prostu. Jest ich już tam 18 i trzeba tu pomnożyć przez co najmniej 3 Trzy albo i cztery. Tekst, muzyka i mid, tak? Mid, nie, niektóre pliki mają też flag. Tak. Wawy są. I wave'y. Wavy. I wave'y. Na razie troszeczkę bałagan jest z tym, bo bo, bo, nie, bo, niektóre są tylko wave'y, inne są tylko, nie ma wave'ów, a są flag'i i, i, i, i ogi. Kategoria grupuje 51 plików. W sumie na razie tak. Więc właśnie, tego nie można posegregować, tam się sortuje e, alfabetycznie. Ale można to podzielić, to znaczy nadać kategorię "Kolendy polskiego GG na przykład Aha. chyba, czy nie, Szymon? Coś się orientujesz na commons bardziej? Mm, nie. Okej. Okay. Pewnie można o, zrobić Czy mówicie, kategorię. bo na chwilę że się nawet wyłączy. E, czy na, e, w kategorii na commons można zrobić oddzielne kategorie dla każdego formatu plików? Czy ktoś będzie A, to potem to Nie, to są so, zasady wewnętrzne yy, no, komunistów. Być może tak. No, mm -hmm. no i Ale co? Nie, pytać jakiegoś komunisty. I może posłuchamy w takim razie jednej z takich kolęd, losowo wybranej, nie, spośród 18, które są tam udostępnione. <grym> No, mamy... no dobra, chociaż od razu mówię, że moje wotum separatum jest takie, że 6 grudnia to jeszcze nie jest czas na słuchanie kolendy, no bo Święty Mikołaj to jeszcze nie są Święta Bożego Narodzenia, ale jak tam chcecie. No nie są, ale, ale właśnie choć chcemy zachęcić słuchaczy, żeby sobie pobrali te kolendy i słuchali potem u siebie w domu, no ale to nie zrobimy tego 24 grudnia, czy tam 25, Jasne. więc co musimy zrobić teraz, no to posłuchajmy losowo wybranej kolendy.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 Chwała na wysokości, a Bogu na ziemi Dziwili się na powietrznej muzyce I myśleli co to będzie za dziecie. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a Bogu na ziemi Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi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 Jest Kolenda. Przybierzeli do Betlejem z zeszłego roku. Mono ją słyszeliście, bo nagrywamy mono nasze audycje, bo my właściwie jesteśmy tutaj do jednego mikrofonu mówimy <grych> i nie ma co stereo z tego robić. No, ale w stereo, w wysokiej jakości można pobrać sobie właśnie za darmo z Creative Commons, ale też jest strona stworzona przez artystów studia Cantus. E, akantus.info slash kolędy po prostu. Można po polsku napisać, można bez polskiej litery, to jest i, i tak, i tak działa. E, także zachęcam gorąco do skorzystania e, w różnych miejscach można. Często narzeka się, że właśnie nie ma utworów e, objętych, nie objętych za X-em, na przykład, że trzeba płacić za X. Tutaj nie trzeba. Próbowałem ostatnio wykorzystać te kolędy u esperantystów. Mhm podkład miał pójść do esperanckiego tekstu. No. Ym, I nie bardzo się udało, bo nawet osoba z nami, która śpiewa generalnie stwierdziła, że one są nieklasyczne, chyba za szybka ta akurat była, którą, którą wzięliśmy. Znaczy melodia była szybsza niż ym, tekst, do którego, znaczy niż tempo, do którego ona się przyzwyczaiła dla tej kolendy. więc mm -hmm. one są trochę nieklasyczne, ja tego tak bardzo nie słyszę, chociaż faktycznie są trochę inne niż, niż zwykle. Yy, więc, no, był problem z wykorzystaniem tej linii melo melodycznej. No ale to można sobie zwolnić przecież, jak pobierzesz taki plik instrumentalny, to po prostu wydłużyć czas jego odtwarzania. Okej. Okay. Yy, także tam na razie są tylko kolendy: yy, znaczy, akantus.info/slash kolendy są tylko kolendy zeszłoroczne, ale lada moment pojawią się już i tegoroczne. A w kategorii kolendy polskie na commons, no można już wszystkie sobie pobrać. Można płytę sobie z tego zrobić, wydać ją i sprzedawać nawet, bo to jest na Creative Commons uznanie autorstwa. Zachęcamy gorąco. Znaczy ja zachęcam. No wiem, że Urząd Dzielnicy Targówek już to zrobił na przykład. I w tym roku będzie... I sprzedaje czy Nie? rozdaje? Rozdaje. rozdaje. rozdaje. Mhm. Ciekawe, czy ktoś jeszcze coś zrobi z tym, takiego. Będzie też koncert noworoczny, w którym wystąpią artyści Studia Cantus, 6, chyba 6 albo 13 stycznia w Zamościu, z orkiestrą symfoniczną. To już mówiłem w zeszłym tygodniu, ale warto o tym przypomnieć, bo dla nich to jest duże wydarzenie, oni po prostu cieszą się bardzo, że będą mogli z orkiestrą symfoniczną wystąpić, bo te instrumenty tutaj to nie są, to nie są wszystkie na żywo. Chociaż właśnie w tegorocznej edycji jest sporo instrumentów na żywo, są nagrane też wideo do tych kolęd, nie do wszystkich. Akurat przybieżeli do Betlejem jest w zeszłym roku, po mieście chodziliśmy po starówce i nagrywaliśmy wideo z wszystkimi wykonawcami tej kolendy, a w tym roku ze studia będą takie nagrania też tych, którzy grali na instrumentach podczas, podczas nich. Cicha noc jest bardzo ładna na przykład. Myślę, Polecam. że jeżeli ktoś ym, będzie wykorzystywał te nagrania, to warto nas informować, w sensie będziemy o tym mówić, przypominać tak y żeby to działało, tak? Bo ja bym bardzo chciał, żeby te nagrania, poza tym, że zostały zrobione i można je na przykład w Wikipedii zilustrować artykuł, to żeby jeszcze gdzieś poszły, żeby coś się z nimi działo, żeby ktoś tą płytę wydał faktycznie. Jakby na niej jeszcze zarobił, to by było bardzo fajnie. No dzieje się, bo widać po liczbie wyświetleń, chociażby na YouTubie i na SoundCloudzie, to po prostu widać tam, mhm. ile kliknięć jest przynajmniej. Z komuś nie mamy takich danych. Chyba. No właśnie, statystyk na commons chyba nie ma, ale pisze nam Wojciech Tadeusz Mężyk, że są pod kategorię flag i midi i OGG. No jeszcze wave powinien być w takim razie. Znaczy, że w ogóle występują, rozumiem? To znaczy, że tutaj też można by dorobić takie. Muzyka klasyczna jest w ten sposób skategoryzowana według formatu. No i można naszą, ten, znaczy ten, pewnie tam po prostu dodać podkategorię, czy kategorię dodatkowo? Podkategorię. Pod kategorię. Mhm. E, no to może jeszcze przed końcem audycji posłuchamy jeszcze jednej kolendy, jeśli zostanie czasu, a chyba zostanie, więc na razie kończę ten temat. E, przejdźmy, chyba że coś masz do powiedzenia, Szymon, na ten temat? Nie, raczej nie. Mm -hmm. Zachęta do Wikipedii. Mówimy już teraz o tym, bo warto zaplanować sobie styczeń. Będzie dosyć bogaty w wydarzenia, dzień domeny publicznej. Już wiadomo, że się szykuje na 30, 13 stycznia w Muzeum jest... Powstania Warszawskiego. A. Jeszcze nie jest ogłoszone, ale już tam w zespole roboczym wiemy, że to będzie, że data jest ustalona, także już można o tym mówić. 17 stycznia właśnie Zachęta zaprasza do siebie. Zaprasza nie tylko do swoich pomieszczeń, ale zaprasza z aparatami fotograficznymi. Będzie można ją fotografować z zewnątrz, od wewnątrz. No to zawsze można zrobić, chociaż tam będzie teraz podczas tego wydarzenia taka bardzo przyjazna atmosfera, bo będą zachęcać do tego, żeby robić zdjęcia. W dodatku prace, które będą wystawione, będzie też można fotografować bo to będą prace na licencjach Creative Commons, z tego, co doczytałem. Szczegóły oczywiście są w notatkach, to znaczy w linku do notatkach. Tu jest stworzona strona Zachęta do Wikipedii w Glam Projekcie. No i plan działania tutaj jest wypisany właśnie. Fotografowanie budynku z zewnątrz, we wnętrz zachęty, oprowadzanie po budynku i aktualnych wystawach, krótki wykład o historii zachęty architekturze budynku. Co ciekawe, on przed wojną nie został zbudowany w całości, dopiero, po, dopiero teraz, niedawno został dokończony. Krótkie szkolenie ładowania plików do Wikimedia Commons dla początkujących. Uczestnicy przynoszą własny sprzęt. W, udostępnianej, w udostępnionej sali może być podział na grupy, ładują zdjęcia i edytują hasła. Początkujących edytujących wspierają bardziej doświadczeni edytorzy Wikipedii. To akurat w sobotę będzie, więc my może tam dojdziemy, bo o 12 to się zaczyna. Zastanawiam się, czy nie byłoby dobrze na przykład tam usiąść i nagrywać? No może, może, może pokombinujemy, żeby tak zrobić. Um, projekcja wykonanych zdjęć, oglądanie wystaw, picie herbaty i rozmowy, zdalny udział w wydarzeniu poprzez edytowanie tego dnia haseł związanych z galerią, wystawami i artystami. Spotkanie rozpoczyna się o 12.00, zbiórka w holu, no i kończy się około 19.15. Na razie 3-5 uczestników się dopisało. Zapraszamy, będzie tam nasz koordynator Glam, czyli Marta Malina-Moraczewska, prezes Stowarzyszenia Polimerek, Adam Kliczek, fotograf nasz wikipedyjny, no i rzecznik prasowy Krzysztof Machocki, który dzisiaj ze względów zdrowotnych nie mógł przybyć do nas. Pozdrawiamy cię, Krzysiu. I jeszcze takie pytanie, czy zapraszamy wszystkich, czy zapraszamy wikipedystów, czy zapraszamy kogo? Ja myślę, że to jest dla wszystkich, no skoro mają się uczyć ładowania plików do commons, no. chyba, że, chyba, że są wikipedyści, którzy tego nie umieją. Może. Skoro są studenci sztuki, którzy nic nie wiedzą, to może i są tacy wikipedyści. No, nie wiedzą o prawie autorskim. No, to... no tak, tak. No, e, no dobrze, to, to, to tak trochę z wyprzedzeniem o tym mówimy, e, ale będziemy jeszcze przypominać styczniu na pewno. 17 stycznia. Mhm. Wiki źródła mają prawie 150 tysięcy tekstów źródłowych. No to jest coś, na czym warto... Znaczy, to, to, jest, to jest to nasze źródło, właściwie tak, tak naprawdę. To jest to, co ważne w Wikipedii, czyli źródła. E, nie. Nie? Nie. Ludzie. E, <laughs> wiki źródła. E, to nie Wikipedia. No tak. To nie Wikipedia, ale Gdzie... też to nie zwykle to nie źródła dla Wikipedii. No, słusznie. Mhm. Nie, no, no bo to wiki źródła, czyli to są po prostu teksty, książki umieszczane. Tak, ale chodzi o to, że Wikipedia korzysta co do zasady ze źródeł wtórnych, a tu mamy źródła pierwotne. Mhm. Więc to by było raczej dobre źródło dla badaczy, jakby ktoś chciał jakiś tekst zbadać, zanalizować to, raczej dla niego są jakieś źródła. No a kłopot jest na przykład z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, z jego tekstami źródłowymi, bo on przechodzi w tym roku do domeny publicznej, to znaczy w przyszłym roku i wiki Źródła mają bardzo dużą posłuchę na te teksty, to znaczy, bo oni tam nie korzystają z tekstów, które były wydane w książkach po roku, którymś tam, nie wiem, 45, 44, tylko z tych tekstów, które wcześniej były wydawane, a on tak chyba nie za dużo publikował przed, przed 40, przed śmiercią. A no tak, bo jak jest publikowane po śmierci, to chyba też jakieś są inne warunki, tak? No właśnie, tam dokładnie. My też się tak nie bardzo, nie znamy na tym dokładnie. E, w każdym razie wiem, że Nowoczesna Polska pracuje nad tymi tekstami i 1 stycznia zostaną uwolnione do domeny publicznej i już wtedy będzie można z nich korzystać. Nie wiem, skąd mają te źródła, z których mogą e, to zrobić, ale prace redaktorskie już trwają. Hmm, czy coś jeszcze na ten temat? Ja chciałem z tego miejsca pogratulować ludziom, którzy robią wiki źródła. W ogóle jestem pełen podziwu dla cierpliwości przy tworzeniu tego. Wiki z pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy gorąco. Nieduża społeczność, ale jak widać 150 tysięcy tekstów źródłowych już udostępnili. No, nie tylko, nie tyle nieduża społeczność, ale udostępnili coś, co po prostu... Niezwykle produktywna społeczność y, wolontariuszy, którzy robią ogromnie dużo pracy, biorąc pod uwagę, że y, nie robią tego na etacie. Y, jakby tak porównywać podobne projekty gromadzące teksty źródłowe na głowę, jeszcze przeliczać, ile ktoś zrobił, no to w jakieś źródła y, zdecydowanie przodują na przykład. Z, y, w porównaniu do, do tych wolnych lektur Fundacji Nowoczesna Polska. Mm. Także, no ja tylko się zastanawiam, kiedy sobie zmienią stronę główną i może jakieś metastrony, ale to takie, no, to, to akurat nie jest u nich najważniejsze, bo jednak ta niewielka liczba osób dobrze się trzyma i, Myślę, że. może roboty naprawdę nam odwalają. Myślę, że strona główna Wiki źródeł nawet pasuje im taki trochę starszy wygląd. W sensie, to, to jednak jest archiwum w pewnym sensie, więc ja bym tutaj tak nie czynił tej strony nowoczesną bardzo. To można dyskutować. Przecież wolne które i inne strony mogą mieć trochę bardziej nowoczesne, a jednak to się w ogóle nie kłóci z tym, jaki jest kontent na nich, czy tam są jakieś stare teksty, czy nowe teksty, to kompletnie o to chodzi. Grunt, żeby to było łatwe do obsługi. No właśnie, narzędzia są ważne, którymi oni się posługują i to chyba warto, żeby one za bardzo się nie zmieniały, bo, bo wytrąci im się z ręki te, te narzędzia. Nie, nie, to, to, to jest jeszcze inny w ogóle temat, temat, narzędzia, a ja mówię w ogóle tylko designie. Mhm, mhm. No ten design to jakoś tam globalnie próbowany próbuje się przecież poprawić, więc to pewnie i tutaj te zmiany też się, No ale przecież się to, że się zmieni powiedzmy skórka nie znaczy, że zmienia się strona główna tej wiki, zmienia się tylko skórka, a, a design jest cały czas taki sam, no ale dobra, nieważne. Znaczy design konkretnej strony, kod strony. No kot tak, no źródło oczywiście, no. źródło tylko no więc, tej strony jak najbardziej. Tak czy inaczej, e, najważniejsze jest to, że niewielko, niewielka liczba osób robi bardzo dużo e, dobrej roboty i prawdopodobnie znowu niedługo będziemy mieli do czynienia z jakimś konkursem, e, z nagrodami dla właśnie twórców wiki źródeł, e, może jakieś, jakaś nagroda z, dla tego, kto napisze, ten 150-tysięczny, z tym, że oczywiście to, będzie, trzeba będzie, to trzeba będzie jakoś konsultować z y, tamtą społecznością, żeby ustalić jakieś dobre kryteria, bo wiadomo, że każdy y, projekt siostrzany ma trochę swoje tam, takie charakterystyczne zasady i y, każdy system się w inny sposób hakuje, więc trzeba y, dostosować y, regulamin i te zabezpieczenia przed schakowaniem systemu, do konkretnego, dostosować do konkretnego projektu siostrzanego, więc być może to chodzi, będzie chodziło o jakieś, nie wiem, procent stron profilowanych, czy cokolwiek takiego. No, ale spodziewam się, że temat niedługo jakoś będzie podniesiony. Być może już jest u nich skryptorium, sprawdzę, chociaż prawdopodobnie w tym momencie nie, ale już niedługo będziemy mogli... Um, obserwować y, zwiększone zainteresowanie działu PR-owego w mm -hmm. y, wiki źródłach. To, co jeszcze ciekawego wiki. się dzieje jeszcze w wiki źródłach, to, że mogę podpowiedzieć, że na razie bardzo skromny jest taki dział audiobooki, e, ale już powstał i, i będzie rozwijany. E, Znalazły się tam nagrania, które zrobiliśmy w, w tutaj w studiu MDKu e, bajek Artura Opmana. no i w przyszłości będą kolejne. To ja mam taki wniosek, żeby być zgodnym y, w projektach co do nazw, to znaczy y, na Wikipedii artykuł jest pod inną nazwą, y, y, mianowicie książka, zaraz, sekundę, bo audiobook jest przekierowaniem, a mamy książkę mówioną na Wikipedii. Na Wikipedii tak. Y... Książkę mówioną? Książka mówiona. Jest artykuł książka mówiona. Mhm. A audiobook jest do tego przekierowaniem. Jest, wiesz, za przeproszeniem pryszcz. Możesz sobie ustalić, kto to tak wymyślił, dlaczego, czym się kierował i w ogóle. Yy... Ja myślę, że tutaj akurat nie jest najlepsze miejsce do roztrząsania tego, dlaczego konsensus był taki, a nie inny. Yy... Znaczy, nie chodziło mi o, o dlaczego był taki konsensus, tylko żeby być zgodnym i skoro mamy artykuł, książka mówioną, to albo zmienić arty nazwę artykułu, albo stosować kategorię książka mówiona. Mhm. To taki... Bo ty, mówisz, ty mówisz, że w Wikipedii jest kategoria... W Wikipedii jest... Tak? Nie, w Wikipedii jest artykuł, książka mówiona, mhm. kategorii nie ma tego typu, a mhm. na wiki źródłach jest kategoria audiobooki. Ależ to są w ogóle dwa różne światy. No właśnie. Okej. Okay. Kompletnie... Yy, nie, nie ma praktycznie możliwości, żeby społeczności się konsultowały jedna z drugą, czy stosujemy taką nazwę, czy taką nazwę. Znaczy, teoretycznie jest, ale nikomu się nie chce, bo każdy woli robić do przodu, a nie się y, sobie zapewniać jakąś tam kompatybilność y, no, boczną, bym powiedział, niewsteczną. No, teraz jak zaglądam tutaj, to patrzę, że jest całkiem sporo, bo ta współpraca z y, wolnymi lekturami dobrze idzie. I y, jest całkiem dużo zaciągniętych od, y, od wolnych lektur audiobooków. Albo mówisz. raczej odwrotnie. Na pewno? Aha, audiobooków, tak? Mm -hmm. Tak. Aha, no okej. Okay. Znaczy prawdopodobnie sporo mają oni od nas tekstów, a my od nich audiobooków, z tym, że tutaj najlepiej byłoby rozmawiać z kimś, z jakiś źródeł. Mhm. Mm no w każdym razie... Mm, Zapraszamy, bo i, i kolendy też się, tutaj była dyskusja na ten temat, czy, czy tam przy jakichś przy źródłach, przy haśle o kolędzie konkretnej, znaczy no, przy tekście, czy, czy umieścić. No i widziałem, że, że są zamieszczone, także to też fajna ilustracja, wydaje mi się, że, że dobre miejsce na to, żeby je też wyeksponować. Gratulujemy w każdym razie, e, bardzo się cieszymy, wspieramy jak najbardziej i, i, i będziemy mówić o tych wydarzeniach, które tam u was e, się dzieją. E, a sporo się dzieje, mimo że jest tak mało, e, no, wolontariuszy, którzy tym się zajmują. Możecie się dołączyć, jeśli ktoś ma ochotę przepisywać e, źródła, bo często korzystają, znaczy zawsze korzystają ze skanów i po prostu trzeba je czytać i, i przepisywać na klawiaturze. Żmudna e, praca. Teraz jeszcze tak wtrącę temat, co właśnie się prawiło w puła. Drugie Puła Stanka, który wcześniej zrezygnował z uprawnień z powodu osobistych i w tym momencie wraca. No ale Puła, co to jest Puła, powiedzmy? Przyznawanie uprawnień administratorskich. No właśnie. Czyli pojawiła się, nowe, znaczy co, będzie nowa... Jest nowe, nowe propozycja, żeby został administratorem. No właśnie, może tak po polsku bardziej. A to dodaj ten... PUA chyba, chyba, jeżeli chodzi o OPUA, to to jest jeden z bardziej popularnych skrótów wśród osób tych, yy, które nie są doświadczonymi yy, użytkownikami, ponieważ jak ktoś jeszcze nie jest takim doświadczonym użytkownikiem, jeszcze nie jest administratorem, czy tam jakimś innym wieloletnim redaktorem, no to często wchodzi sobie na te strony nasze o poszczególnych grupach uprawnień i patrzy sobie na przykład, co zrobić, żeby zostać administratorem, albo co zrobić, żeby zostać stewardem. Więc z tego, co pamiętam, jak ja byłem niedoświadczony, czy tam rozmawiałem z innymi ludźmi mało doświadczonymi, to wielu osób, wiele osób nie zna powiedzmy zasad weryfikowalności, a mniej więcej już wie, co to jest pula. No, ja tak nie zawsze kojarzę, mimo że już dawno kontaktuję się z Wikipedią, ja nie, po prostu nie staram się być administratorem, nie interesują e, mnie no te właśnie. rzeczy tak ale bardzo. Ale to jest ciekawe to, co mówisz, że yy, nowi użytkownicy zaczynają od próby zostania administratorem, tak? Nie, nie, nie, nie, nie, nie zaczynają od próby zostania administratorem, zaczynają od próby dowiedzenia się, co zrobić, żeby zostać administratorem. Oni wcale się na puła nie zgłaszają, ale chcą się dowiedzieć, co to jest puła. Okay. No bo najpierw... Żeby kiedyś mógł móc na przykład siebie zgłosić albo poprosić kogoś, żeby, się, żeby ktoś zgłosił ciebie, albo tak, żebyś prowadził swój no, profil edytowania, mhm. żeby ktoś zauważył i żeby ciebie zgłosił na, na administratora. Różne są sposoby, ale na przykład nie popełniać błędów, które y, się wytyka typowo przy puła i tak dalej, i tak dalej. No, no ale myślę, że zanim to nastąpi, zanim ktoś się zainteresuje, kto to jest administrator i jak nim zostać, to musi mu zostać usunięty artykuł, <grym> na przykład. Nie. Żeby zobaczył, administrator nie. usunął tło. aha, no to administrator. To jak zostać administratorem w takim razie, żeby usuwać innym artykuł? To, to jest chyba jednak inna grupa. To jest grupa frustratów, a nie a nie takich ambitnych do odznaczeń, orderów i tak dalej. No, no tak, różne spojrzenia na to samo. Kto pisze artykuły medyczne w Wikipedii i dlaczego? To opowiedz nam pokrótce, Szymon, bo przeczytałeś, zdaje się, ten cały artykuł. Tak, no przeczytałem tak pokrótce. Zachęcam do samodzielnego przeczytania, bo on właściwie doświadczonym wikipedystom zbyt wiele jakoś nowego nie mówi, więc ja sobie tak to zczytywałem i pomijałem jakieś tam jak były wyliczenia, to, to, to dobra, to wiem, to wiem, to, to mnie nie interesuje, to nie jest odkrycie. Sytuacja jest taka, że ktoś po prostu postanowił zbadać kto, dlaczego, ile osób, jak, czym oni się charakteryzują, edytuje, Um, artykuły anglojęzy w anglojęzycznej Wikipedii, an artykuły yy, poświęcone, no te medyczne, tak, poświęcone zdrowiu. No, czyli to bardzo istotne, bo ludzie sięgają do Wikipedii jak chcą się dowiedzieć o swoim życiu właściwie, o tym, co, mu, co im zagraża i to jest... Możliwe. Znaczy, to jest taki no, wrażliwy, wrażliwy, Ja nie wrażliwy jestem zbyt temat. dobrym tutaj yy, przykładem do, w ogóle partnerem do rozmowy w tym temacie, ponieważ po pierwsze, zbyt rzadko oporuję, żeby się tym interesować, po drugie, nie piszę artykułów tych medycznych w ogóle, więc z żadnej strony tego nie znam. Kiedyś jak rozmawiałem z dziewczyną Karola 007, która jest po psychologii, czy, czy jeszcze studiuje psychologię, to ona już coś mniej więcej kojarzy, bo te psychologiczne, medyczne, można powiedzieć, że to jest pewien taki wspólny front, bo mają bardzo dużo wspólnych problemów. A tutaj... Tyle, co ja mogę powiedzieć na ten temat, no to to, że oczywiście hmm, wielu ludzi się zastanawia, czy są te artykuły rzetelne. A hmm, ta osoba, która przeprowadzała te badania, powiedziała, że hmm, kwestia rzetelności jest tylko jedną, jedną z wielu. Jeszcze są takie rzeczy, jak na przykład z jakiej perspektywy będzie napisane, hmm, i by było jeszcze tam kilka kryteriów, teraz nie pamiętam. Um, no to kto edytuje, że się okazuje, że właśnie to jest na wstępie powiedziane połowa edytorów, około połowa tych twórców haseł, znaczy twórców artykułów medycznych w anglojęzycznej Wikipedii to są osoby związane zawodowo ze służbą zdrowia, czyli dużo, czyli jednak to nie jest tak, że artykuły w Wikipedii są tworzone przez osoby najczęściej w ogóle niezwiązane, pasjonujące się, albo gimnazjalistów i tak dalej, to można teraz jeszcze, jeszcze przywołać taki fakt, że kiedyś, no całkiem też niedawno na fali tej eboli, ktoś tam uznał, że Wikipedia jest, wydaje się, któryś chyba z ważniejszych mediów anglojęzycznych powiedziało, że Wikipedia jest jednym z najbardziej rzetelnych źródeł wiedzy na temat eboli, a to przecież w USA i innych krajach anglojęzycznych było takie no, na czasie, ważne, w pewnym okresie. Co tam jeszcze można by powiedzieć na ten temat? A oczywiście to, że, że fundacja Wikimedia niedawno, czy Wikimedia Foundation, no, nadała, zgodziła się na, na, na wniosek grupy, E, właśnie twórców artykułów medycznych e, anglistycznych Wikipedii i e, przyznała tej grupie e, status chyba grupy użytkowników, jeżeli dobrze pamiętam e, tą nazwę własną. I to jest e, z perspektywy e, Fundacji Wikimedia, czy Wikimedia Foundation, e, grupa użytkowników to jest taki twór, który samodzielnie może być na przykład grantobiorcą czy ym, no, organem odpowiedzialnym za przeprowadzanie jakichś projektów, mm -hmm, itd. Mm -hmm. Więc y, wygląda na to, że y, grupa tych osób idzie za ciosem. Po pierwsze, y, są rzetelni, po drugie, ich jeden z artykułów niedawno został y, no, tam wydrukowany w punktowanym czasopiśmie medycznym i przeszedł normalną y, naukową recenzję. Y, y, celują w tej jakości, jest to zauważone, y, starają się teraz właśnie o przeprowadzanie jakichś następnych grantów. Y, w tym badaniu było napisane, że rdzeń tych osób edytujących artykuły medyczne w angielskiej wikipedii to jest około y, 300 osób. Y, y, no, oczywiście do tej grupy y, tej takiej operacyjnej, która się zgłosiła do Wikimedia Foundation, to na pewno jest tam mniej osób, ale no i tak widać, że ten front medyczny w anglojęzycznej Wikipedii jest bardzo taki żywotny i oni na pewno będą w niedługim czasie jeszcze nas, no może nie tyle zaskakiwali, ale będą nam dostarczali nowych jakichś ciekawych informacji o sobie. No i bardzo dobrze, bo y, no, ludzie sięgają do Wikipedii. Właśnie mówiłeś, że ty nie chorujesz, ale jak będziesz miał dzieci na przykład, to wiesz, nagle jakaś wysypka, o co to jest, jejku, lekarz ci coś tam bąknie, możliwe przychodzisz no, do jest, domu i, i co? Spragali, bo po pierwsze, nie dość, że ona y, jest y, dużą wiki-entuzjastką, E, tak jak ja na przykład na wszystko patrzę sobie z takim trochę lekkim cynizmem, tak jak powiedziałem, to, to ona tak entuzjastycznie, więc y, y, po pierwsze powie tak, żeby zachęcić y, i po drugie ma teraz mojego y, no synka, więc być może y, patrzy no, na Wikipedię, no tak, po ma, pierwsze jak źródło wiedzy, a po drugie z pewną już taką dobrą znajomością tematu, na co patrzy i jakie mieć tutaj Yy, zdrowy, zdrowy punkt widzenia, żeby nie No i ten nie synek uniemożliwił jej dzisiaj jak udział w audycji, bo tam krzyczy i, i podobno i przeszkadza. To znaczy no, yy, bawi to się zdarzyć. pewnie czy coś. No. Mhm. Ale może, może uda się Magalę zaprosić do kolejnej audycji. Wtedy, wtedy nam coś opowie o tym. Bo ja pamiętam z własnego życia. No, mimo, że dzieci już były starsze, ale to jednak szukało się tych rzeczy właśnie w Wikipedii i, i w takich źródłach e, niezależnych od, od naszego lekarza, tak? Internisty. A przy każdym artykule jest, prawda, zastrzeżenia, tak? Do pojęć prawnych i medycznych? Przy każdym jeszcze jest, prawda? Zaczy, przy każdym to, to nie wiem, czy przy każdym. E, prawdopodobnie częściej to się zdarza przy artykułach medycznych niż przy artykułach prawniczych. Rozmawiałem kiedyś z e, Karolem 007 o tym, czy by to nie przebotować i po prostu wszędzie tego nie poznaczać. Znaczy mamy wszędzie korzystać z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. I, treści... Tak, znaczy jest, jest na samym dole, oczywiście w stopce jest taki mały link, tam jest między innymi właśnie zastrzeżenia są dotyczące e, pojęć medycznych i tam jest napisane, że, że Wikipedia nie zastępuje lekarza, to trzeba bardzo oczywiście wyraźnie powiedzieć, że Wikipedia nie odpowiada na pytanie, co się dzieje z moim organizmem albo z organizmem mojego synka albo mojej córeczki. Tylko może odpowiadać na pytanie, no, jak się ogólnie zabezpieczać przed chorobą? Jakie są sposoby leczenia i tam jakieś, nie wiem, objawowe czy jakieś tam inne. Nie znam się na tym. W każdym razie Wikipedia dostarcza odpowiedzi na pytania raczej takie ogólne, gatunkowe, a nie konkretne dotyczące pojedynczych osób. Więc absolutnie nie zastępuje lekarza. A zdarzają się takie przypadki, jak się poobserwuje czasami zgłoś błąd, albo pytania nowicjuszy, że prawda, ktoś pyta, coś opisuje swoje objawy i to tak bardzo ogólnie i chciałby poradę medyczną. Także to jest też mocno niepokojące. Znaczy niepokojące może nie, bo ludzie chcą, chcą się dowiedzieć i Skoro Wikipedia ma wiedzę, no to pytają tych, które, którzy mają wiedzę. W ale a lekarz, a lekarz mała... czasem ma tą wiedzę starą i, i nieprzystającą do tego, co też, obecnie dzieje tak. się. No i po pierwsze, właśnie w społeczeństwie jest też, czy może nie poproszę, ale w społeczeństwie jest niewielka umiejętność, czy rzadko obserwowana umiejętność odpowiedniego wykorzystania wiedzy z internetu. Nie tylko prawa autorskie, ale właśnie też i wykorzystanie tych materiałów, wykorzystanie informacji, więc y, ludzie chcą się po prostu dowiedzieć z Wikipedii, no bo Wikipedia wie. Tak jak kiedyś książki, no, sięgało się po książkę, jak mieliśmy właśnie synka, który miał problem z, z karmieniem, był problem, no to przyszła pani doktor, powiedziała, no to proszę do szpitala jechać, pani ma zapalenie tutaj piersi i w ogóle, a dziecko na mieszankę. No to taki, taki był jej werdykt. To była jedyna osoba, o której mogliśmy się poradzić, ale mieliśmy książkę też i w tej książce przeczytaliśmy, że najgorsze w takim wypadku, co można zrobić, to właśnie odstawić dziecko od piersi yy, i przedstawić je na mieszankę. Właśnie trzeba w tym momencie przystawiać, jak jest. No więc były dwa sprzeczne zupełnie jakieś zalecenia teraz tych, tych źródeł, tych zaleceń możemy mieć po prostu więcej. No a Wikipedia na pewno coś ciekawego tutaj może podpowiedzieć. Można sięgnąć do źródła tak. i to jest najważniejsze, żeby, żeby się dowiedzieć. Dużą zaletą Wikipedii jest to, że jeżeli już przedstawia wiedzę, to ona ma dużo większą szansę, że przedstawia wiedzę aktualną niż raz wydrukowana książka. No właśnie. E, nikt nie gwarantuje, że artykuły w Wikipedii będą odpowiednio szybko wszystkie artykuły odpowiednio szybko aktualizowane, ale prawdopodobieństwo, że y, artykuł prezentuje już y, nowszy stan wiedzy jest większe niż w przypadku książki właśnie tej, która... No, szczególnie tej, która została wydrukowana i już jej nikt nie poprawi, ewentualnie będzie drugie wydanie. Ale ta, to wydanie, które my mamy w domu być może już jest za stare. No właśnie szykujemy się do ewakuacji kilku... Y dziesięciu, kilkuset książek z domu, które stoją i się kurzą. Między innymi encyklopedia, jedna taka duża. Może ktoś chce, to chętnie oddamy w dobre ręce. Ale to już wszystko na dzisiaj. W takim razie nie. Czy tą ostatnią kolendę to zdążymy? Nie, bo, dwie, bo 45 minut właśnie minęło. Mamy tutaj dzwonek informujący. O tym zapraszamy do pobrania sobie słuchania ze strony kategorii na commons. Kolendy Polskie. Rozmawiali z wami, znaczy między sobą właściwie rozmawialiśmy z słuchaczy dzisiaj, żadnych nie było więcej. Szymon Grabalczuk z Lublina, dziękujemy Ci Szymon. Dziękuję. I Marek Mazurkiewicz w studiu. Do usłyszenia. A podpowiadali nam tutaj również Wojciech Tadeusz Mężyk i Natalia z Poznania. Natalia jest chyba, prawda? Szefran Kozakowska. Mhm. Dobrze, to dziękujemy i do usłyszenia w takim razie za tydzień.